witam w kolejnej audycji polskie detroit dzisiaj tajemniczy gość z forum.polskiedetroit.com kontur 99 witam cię serdecznie witam nie powiedz może kilka słów o sobie może uchyl rąbka tajemnicy jak się nazywasz co robisz a, nazywam się paweł gaul a z na no co ja się zajmuję? Fotografią. No właśnie, na forum rozmawiałeś z kilkoma osobami o fotografii. Jak zaczęła się Twoja przygoda z fotografowaniem, z zrobieniem zdjęć? Zaczęła się... Zaczęła się trzy lata temu. Właściwie dlatego, że chciałem zostać ja, grafikiem, tworzyć reklamy. Musiałem wziąć... wziąć klasę fotografii. Tutaj u nas w Warren. Um, no i od tego się zaczęło praktycznie. Najpierw był z, nau, nauczyłem się jak robić czarno-białe zdjęcia i z, to jeszcze trzy lata temu to jeszcze na, na film robiłem. No i, no i później, później, rok później wziąłem trzy klasy w sumie fotografii. Zrezygnowałem gdzieś tam po drodze. Bo stwierdziłem, że się w ogóle czegoś nie, nie, nie, niewiele tam uczą. No i najwięcej się praktycznie zacząłem uczyć na własną rękę trzech lat sobie strykam codziennie. No właśnie, myślałem, że mi powiesz, że już e, strykasz te zdjęcia od kołyski, że jakiś tam zenic czy coś, a to, a to dopiero 3 lata. Czyli na początku czarno-białe zdjęcia, a teraz e, tylko cyfrówka, rozumiem. I nie ma znaczenia, czarno-białe, kolorowe. A przy cyfrówkach, przy, przy tej technologii, no można, można cuda teraz robić praktycznie. I teraz można... Nie ma znaczenia, czy jest kolorowe, czy czarno-białe. Można kolorowe zdjęcia przerobić w czarno-białe, prawda? Co też, co też tworzę, aczkolwiek bardzo rzadko, bo przez to, że zacząłem się zajmować fotografią komercyjną, to trochę tak artystyczny aspekt fotografii trochę zanikł w moich zdjęciach, jest przez ta komercha, jak to czasami ktoś mu, ludzie mówią. A, tak więc czasami sobie odświeżam to, jak... Piękno fotografii i przerabiając zdjęcia na czarno białe Porozmawiajmy o tej komercji, o tym finansowym wymiarze robienia zdjęć. Wspomniałeś na forum o tym, że w jakiś sposób można zarabiać na robieniu tych zdjęć i wcale nie trzeba należeć do jakiejś agencji fotograficznej i rzeczywiście... E, robić te, tego dla niej, można swoje zdjęcia sprzedawać na internecie. Wytłumacz e, proszę bardzo na, na, na, na czym to polega dokładnie. E, firma, której, przez którą właściwie, agencja przez którą sprzedaje, to nazywa się isaacphoto.com ona podlega praktycznie ona zajmuje się amatorami, profesjonalistami. Podlega pod dużą firmę, która a, się nazywa Getty Images czy z kolei jest na pod, a, już na poziomie Reutera, to już może wiele, wie, więcej osób po się orientuje. Ale wracając do iStack, na tej stronie można sprzedawać zarówno zdjęcia, jak i a, w rysunki, czyli wektory. Można też wideo pliki sprzedawać i... co tam zostało jeszcze? No, Muzyka? Muzyka, tak, dźwięki, dokładnie. No i praktycznie zarobek zależy od tego a zależy od nas jeżeli robimy dobre zdjęcia, to zdjęcia się będą sprzedawać i co na, trudno teraz opisać czy, co, co jest dobre bo zdjęcia komercyjne są troszkę inne niż, niż takie codzienne na przykład nie, jak robimy zdjęcie modela to raczej musimy, musimy myśleć tak jak grafik czyli żeby gdzieś mieć, gdzieś wstawić gdzieś tekst gdzieś um, jakieś logo tak, więc e, usytuowanie osoby na samym środku zdjęcia to nie ma. ja się z celem trzeba ją po prostu postawić. Z, ja z reguły stawiam albo z lewej, albo z prawej strony. Tak więc mam jedną czwartą z zdjęcia, mogę mieć, e, jest po prostu pusta albo przeznaczona na tekst. Tak więc e, e, im więcej się ma zdjęć, tym, tym jest większe prawdopodobieństwo, że ktoś kupi. Ja na chwilę obecną zaczęłem praktycznie tysiąc, e, rok temu. Na chwilę obecną mam już 1000 zdjęć umieszczonych, to nie znaczy, że codziennie 1000 zdjęć sprzedaję, ale praktycznie zarobki zale zależą od tego, i jakiego, jakiej jakości są te zdjęcia i co przedstawiają. Czyli rozumiem, że po prostu robisz zdjęcie w jak najlepszej jakości, w jak najwyższej rozdzielczości, wrzucasz je, otwierasz przede wszystkim konto na swoim, na, na iStack, zakładasz, rejestrujesz się. Czy jest jakaś wcześniejsza, e, ludzie, pracownicy iStack muszą potwierdzić to, że umiesz robić zdjęcia i że naprawdę się nadajesz, czy każdy może to robić? E, tak, trzeba przejść przez, e, trzeba wysłać im swoje próbne zdjęcia to nie muszą być e, zdjęcia zawsze, zawsze należy wysłać e, trzy różne zdjęcia które e, według nas są, są dosyć dobrej jakości przede wszystkim, technicznie do, dobrze zrobione, no i e, przedstawiają coś należy aby e, wtedy oni oceniają czy potencjalnie nadajemy się czy nie, z, z reguły z reguły z reguły tak przyjmują, ale to, to jest tak jak z małżeństwem, to dopiero początek tego wszystkiego, nie, i dopiero walka o, o zarobek się zaczyna. E, czyli rozumiem, jesteś już e, zarejestrowany, przeszedłeś tą, tą, tą próbę e, pierwszą e, i później, ile chcesz zdjęć możesz wrzucać, jak często, czy są jakieś obostrzenia, czy to wszystko zależy od Ciebie? Każde zdjęcie później jest e, podlega e, e, egzaminacji przez e, inspektorów, i, I to zależy od nich, czy, czy praktycznie czy im się podobają, te, czy, czy oni uważają, że te zdjęcia są e, odpowiednie i przydadzą się ich, ich, ich, ich agencji, czy nie. Czy są zrobione technicznie poprawnie, e, czy właściwie mają jakieś walory, jak, jak, jak, konkrety, czy, czykolwiek coś przedstawiają, czy w ogóle mogą wiele odrzucić z, z wielu powodów. I jest naprawdę dla młodych... E, Ludzie, którzy zaczynają tu, to jest naprawdę frustrujące. Ja byłem jednym z nich, jak na, na, na ileś tam zdjęć, tylko mi jedno przyjęli. Albo w ogóle mnie chcieli przyjmować. I w, tak więc e, praktycznie zarejestrowałem się w styczniu 2007 roku i przez pół roku, przez pierwszy miesiąc próbowałem, później sobie dałem spokój, bo byłem tak zniechęcony. Tak się ułożyło w moim życiu, że spotkałem osobę, która, która też tam już była, i po prostu powiedziałam mi, wytłumaczy, wytłumaczyła mi, jak to jest, że to jest praktycznie naturalne w racji tego, że byłem amatorem i nie, nie, nie znałem właśnie tych, tych praw, które, którym się rządzi ten rynek na co, i z aspektów technicznych. Tak więc, jeżeli osoba nowa, jej, jej dużo odrzucają zdjęć, to najważniejsze, żeby się nie zrażać, to trzeba przejść przez to i wykorzystać. Zawsze, zawsze jak odrzucają, to mówią, podają powód dlaczego, tak więc e, trzeba wziąć pod uwagę e, wy, wyciągnąć lekcję praktycznie z tego następnym razem się zrobi zdjęcie bez, uniknie się takiego błędu i, i zdjęcie przyjmą This podcast is a member of the Detroit Podcasters Network Detroit Podcasters Network a place to find the greatest podcast from the Motor City located at DetroitPodcasters .net. Paweł, porozmawiajmy może jeszcze o tych właśnie takich poradach. Może udzielisz kilku porad ludziom, którzy by chcieli spróbować i dostać się do tego systemu. Ty już jesteś od jakiegoś czasu i wiesz w jaki sposób robić zdjęcia no, oprócz tego co wspomniałeś żeby patrzeć przede wszystkim oczami grafika, do czego to może być użyta ta, taka fotografia gdzie zostawić jeszcze jakieś tam miejsce na jakiś tekst czy, czy, czy jakąś krótką reklamę, co jeszcze byś radził młodym może nie młodym, ale tym którzy chcą dostać się do tego systemu jak już powiedzieliśmy wcześniej, zdjęcia muszą być a, różnorodne, czyli... Po, powiedzmy, jedno zdjęcie człowieka, drugie zdjęcie... jedno zdjęcie budynku, czy... trzecia może być nawet natura. Najlepiej coś takiego właśnie, a, jak to się mówi, chodliwego, czyli coś związanego, coś z finansami. Może być nawet symbol. Um, mo, um, zapomniałem też wspomnieć o tym, że... W Trójwymiarowe renderingi też są a, dosyć popularne i co za tym jest, jest zarówno jak, i przedstawiające jakieś e, sytuacje, jak i też abstrakcyjne. Tak więc, jeżeli ktoś ma już jakieś pojęcie o fotografii, to będzie mu łatwiej z, e, zrobić zdjęcie. Jeżeli ktoś ma pojęcie też o... Jak już raz się zdjęcie zrobi, to, to dopiero jest właśnie e, połowa sukcesu. Właśnie tak więc jest, są, jest wiele różnych, różnych programów, które, które pomagają wyciągnąć to, to najlepsze właśnie ze zdjęcia, charakter zdjęcia. Tak więc jeżeli osoba taka ma już, już siedzi praktycznie w tym, tutaj są szereg programów Adobe, polecam Adobe Lightroom czy Photoshop. To są właściwie dwa główne narzędzia, które używam i później idą w do tego są różne wtyczki to będzie łatwiej jak już powiedziałem Najlep... na... na początkującym to w... na... co mógłbym za... zaproponować co... to żeby weszli na stronę, zobaczyli jestem nawet z galeria zdjęć, które są najbardziej popularne, najbardziej ściągalne, ściągalne tak? sprzedają się najczęściej, zobaczyć co właściwie co, co... co graficy szukają swoich reklam i robić, robić podobne rzeczy. A jeżeli chodzi o aspekt techniczny, no właśnie. to inspektorzy szczepiają się często do do szumów. Szumy, szumy to z, po prostu są miejsca, w których, w których po prostu aparat cyfrowy już praktycznie nie widzi, co tam jest, nie restruje tego i, i wypełnia to niebieskimi kropkami. Powiedzmy tak w prosty sposób no i jeżeli jest dużo niebieskich kropek, to zdjęcie jest odrzucone. Są też artefakty, jest, jest mnóstwo rzeczy, które po prostu na, na które inspektorzy patrzą, ale jak powiedziałem wcześniej, że to z czasem się każdy się może tego nauczyć. Do tej pory mi też odrzucają, też nie mam idealnych przyjęć w tej frekwencji, w 100% przyjęć, chyba 65% zdjęć mi przyjmują praktycznie teraz tak więc to, to z czasem przychodzi no dobrze, no ale powiedziałeś o sprzęcie czy to rzeczywiście musi być jakiś tam Nikon D300 czy wystarczy, że będziesz to robił e, Nikonem D40 z jakimś dobrym obiektywem czy to rzeczywiście jest aż tak ważny sprzęt, czy, czy, czy po prostu tylko oko tego e, potencjalnego współpracownika strony na, e, właśnie tej strony internetowej a... Sprzęt jest, jest, jest dosyć ważny, bo praktycznie naszą kreatywność sprzęt będzie już ograniczał po pewnym czasie. Można, można robić znakomite zdjęcia i, i znam artystów, którzy robią po prostu zdjęcia takim point and shoot aparatem, ale po jakimś czasie po prostu brakuje takiego ładnie artystycznego, zamasanego tła, które daje dobry obiektyw, jasny obiektyw, naprawdę warto zainwestować w sprzęt, bo to, bo to się zwraca i praktycznie im lepszy sprzęt, tym lepsza rozdzielczość tym większy pli rozmiar pliku tym więcej pieniędzy można zarobić bo zarabia się praktycznie na, na, na, w, od rozdzielczości zdjęcia czyli powiedzmy, jeżeli zdjęcie jest dużo rozdzielczo rozdzielczości czyli można duży plakat wydrukować z tego to można dużo można więcej dostać no właśnie, zaraz porozmawiamy o, o, o cenach, o tym jak dużo może zarobić potencjalny fotograf, jak dużo płaci potencjalny klient, ale proszę Cię jeszcze powiedz mi, gdzie takie zdjęcia, które można znaleźć na stronie Photo, jeśli klient, agencja reklamowa czy grafik kupi to zdjęcie, gdzie te zdjęcia później można znaleźć? Czy to są magazyny, czy to są wielkie billboardy przy autostradach, czy może tylko jakieś tam małe projekty internetowe? Praktycznie wszędzie. Wymieniłeś praktycznie wszystkie rzeczy, miejsca, w których można znaleźć swoje zdjęcia. Ja Nawet, nawet mi się udało spotkać moje zdjęcia użyte w, tutaj w okolicy w reklamie. No. To dosyć przyjemne jest zawsze. zwłaszcza dlatego, że że nie każdy, nie, nie wiadomo kto kupił to zdjęcie, nikt nie, nie, nie przedstawia. I to taka jest fajda, jak, jak, jak ktoś szczególnie grafik z e, wyśle maila z podziękowaniem, że. że z, z, na przykład z linkiem do strony, z której, w której użył tam serii moich zdjęć. Nie? To taka przyjemność. Tak więc, e, zdjęcia, jeżeli, jeżeli chodzi o ludzi, to mogą być wykorzystane praktycznie w każdym, wszędzie. Oprócz takich, no już e, powszechnie znanych złych rzeczy, czyli jeżeli chodzi o pornografię, albo inne takie, e, taki dział po prostu fotografii, które, w której po prostu ludzie praktycznie by nie chcieli, by może znaleźć, znaleźć. się, Każda osoba podpisuje zgodę, każdy model podpisuje zgodę, e, praktycznie e, jest to wszystko tam wyszczególnione. PolishDetroit.com PolishDetroit.com Paweł, porozmawialiśmy już o tym, gdzie te zdjęcia można znaleźć, także mam nadzieję, że któryś ze słuchaczy mojego podcastu, jeśli będzie robił może zdjęcia, może jego zdjęcia gdzieś się znajdą na jakimś billboardzie przy, przy 75, przy autostradzie numer 75, no ale teraz powiedz, ile takie zdjęcia kosztują dla grafika, dla agencji reklamowej, rozumiem, że im większe zdjęcie, większa rozdzielczość, tym droższe, ale jak, jak to rzeczywiście się przedstawia? Jakie są ceny? Jeżeli chodzi o, grafik jeżeli chodzi o grafików, to oni mają różne plany, które mogą. Które mogą czy znaczy plany? Programy, które wykorzystują? Czy, czy są, mają subskrypcje do, do z jakiś kontrakt? Czyli mogą. W kupić powiedzmy za 1000 dolarów mogą ileś tam kredytów kupić co się przekłada i, uh, powiedzmy powiedzmy 10 kredytów to mi się wydaje z tego co pamiętam to było chyba 13 dolarów czy coś takiego. jeżeli chodzi o fotografów czy artystów dla nas to można powiedzieć że to są. No, którzy może teraz się zaśmieją, bo to można sprzedać zdjęcie za 23 centy czy 19 to tak, jakieś w centach, a można zdjęcie też sprzedać za 4-5 dolarów. I dlatego się nazywa właśnie ten rodzaj ten, um, tego biznesu to jest Micros, tak? I tu chodzi o to, żeby sprzedać jak największą ilość. Inaczej się nie zarobi. Tak więc idzie się uh, niestety na jakość i na ilość. Aczkolwiek. I my dos Isaac zatrzymuje tą mówią część oczywiście, a my, my dostajemy uh, no, jedną trzecią do 40% praktycznie, to zależy od zależy od statusu, statusu na uh, jaki tam mamy a status zależy od ilości sprzedanych zdjęć czyli powiedzmy już o stopień wyżej jesteśmy, jak sprzedamy pierwsze 250 zdjęć wtedy, wtedy podpisujemy kontrakt jeżeli chcemy z, z, ja podpisałem kontrakt, że zostaję ekskluzywnym a, fotografem dla nich. To znaczy, że nie mogę sprzedawać do innych agencji, które... Kon... które e, w... Dzisiaj właśnie przeczytałem, że kontrolują 45% tego rynku, bo 55% to ma iStack. I iStack. E, wynagradza to e, artystów tym, że promuje ich bardziej na swojej stronie, promuje, e, więcej płaci troszkę e, za, za każde zdjęcie, tak, co, co e, jeżeli się przekłada na ilość, to już potem to daje już lepszą sumę. No i chyba warto wspomnieć też, że e, raz na jakiś czas dostajesz piękne wizytówki, które którą tutaj mam jedną z nich przed sobą i rzeczywiście ślicznie wygląda. Może kilka słów na ten temat? Tak, tak. To, no, to jest właściwie esencja dla tego naszego robię zdjęcia. Nie, ale wizytówki tak, faktycznie... E, to fajny papier Przede wszystkim został e, Wydrukowany oryginalnie w Londynie Co taka właściwie Myślę, więcej frajdy jest z tym Każda wizytówka przedstawia jedno Z moich 50 zdjęć Co roku każdy artysta ekskluzywny Czyli po prostu e, Nie każdy artysta, który jest z nimi Tylko każdy, który sprzeda mi Powyżej 250 zdjęć I podpisze kontrakt z nimi Którego zawsze może się wycofać Dostaje 250 zdjęć e, za darmo, prosto z, z Londynu, No, Dosyć ładne wyglądają. E, powiedz mi, e, rozumiem, że z IceTag jesteś e, ponad rok już, tak? E, ile do tej pory sprzedałeś zdjęć i rzeczywiście, czy... Jesteś zadowolony z tej współpracy? No już nie mówię o tym, że wiadomo, rozwijasz się jako, jako fotografik, jako artysta, ale też mówię o, przede wszystkim o właśnie tych względach finansowych. Czy jesteś z tej współpracy, z tych pieniędzy zadowolony? Tak, jestem zadowolony, bo wi widzę, widzę wzrost. Widzę zarówno wzrost, wzrost w, a, i w moich... A, w w rodzaju zdjęć, jakich, jakich robię po prostu lepiej zaczynam robić zdjęcia dlatego więcej zaczynam zdjęć sprzedawać jak i też e, finansowy. w tamtym miesiącu przekroczyłem e, no barierę ponad tysiąca zdjęć sprzedanych w miesiąc. w miesiąc, tak dla porównania na, no, w największy wymiotarz chyba sprzedaje 10 tysięcy zdjęć na, na miesiąc ale to ta, ta kobieta ma dosyć dobre zdjęcia, już już tam jest już spory, spory czas siedzi na tej stronie. A poza tym jest Kanadyjką. Nie wiem czy to jakaś sugestia, bo firma jest z Kanady. No, no to chyba dlatego. So, think you know about Detroit? Yeah, right! www.polishdetroit.com Paweł, no nie wiem, teraz może troszeczkę dla ludzi, którzy, którzy uwielbiają techniczne sprawy, tak szybciutko powiedz jakim sprzętem dysponujesz już nie mówię o oprogramowaniu, tylko właśnie o aparacie o e, obiektywach lampach, e, oświetleniu e, na chwilę obecną używam Canon'a 40D mam trzy obiektywy, które m, praktycznie dwa używam najczęściej to jest e, Temran uh, makro 90mm, później jest Temran 17-55mm to jest dosyć, dosyć jasny uh, obiektyw no i jeszcze mamy Canona 28-135mm który przyszedł właśnie za, który był w wyposażeniu z z, z, z, z puszką z którego to jest w porządku, ale um, trochę, trochę, brak, trochę za ciemny jest w tym nie, mówiąc w żargonie fotografów nie robi dla, dla, dla ludzi, którzy się nie, nie, nie orientują nie robi takich zamazanych artystycznych ładnych, ładnego tła jak, które dodaje właśnie w uroku zdjęciu i które jest praktycznie bardzo, bardzo przydatne i potrzebne w fotografii komercyjnej światło Światła mam dwie lampy Uh, alien uh, alien Beasts um, Jedna jest 800, uh, druga 400 I softboxy do tego no, Najczęściej to się używa um, Bardzo przydatne, przydatne jeżeli chodzi o studyjne zdjęcia Czy to do, do, uh, do fotografowania ob, obiektów Czy, czy modeli Podcast Polski Detroit Poznaj ciekawszą stronę Ameryki www.polskiedetroit.com Widziałem też na forum twój, twoją wiadomość, twój post, że szukasz ludzi, którzy chcieliby pozować. Kogo dokładnie szukasz? Czy to są profesjonalne modelki, modele, czy na twoich zdjęciach może znaleźć się każdy? Tak, praktycznie szukam każdego. Jak już rozmawialiśmy tutaj sobie, poza, poza, poza falami, że, że, że ten rynek też potrzebuje ludzi z, zwyczajnych, przeciętnych ludzi, którzy, których widzimy na, na, na ulicy. Tak więc szukam ludzi w różnych wieku, począwszy od małych dzieci, od noworodków, nastolatków, młode pary, sta, starszych, rodziny, dziadków. Ludzi właśnie, najczęściej właśnie teraz chcę się skupić na ludziach w średnim wieku. Te grupy też a, przyjaciół to są właśnie. A, chcę właśnie zacząć właściwie nowy, nowy, nowy rozdział, jeżeli chodzi o moją fotografię i rodzaj zdjęć jakie chcę sprzedawać, bo do tej pory do tej pory o, najczęściej mam dużo mam właśnie zdjęć budynków, bo to jest taka moja słabość i zdjęcia udostęp będę udostępniał. To jest każdy, indywidualnie myślę, że, że się, można się dogadać z każdym z, z, z, modelem, z modeli i też, też, też porozmawiamy o, o, o rekompensacie finansowej, to też e, uważam, że to będzie w zależności od, od, od modela czy też e, od sytuacji. Ale czy bardziej przewidujesz jednokrotną gratyfikację takiemu modelowi, czy, czy procent od sprzedaży? Jak, jak, jak, jak dokładnie myślisz, jak mógłbyś to robić? Raczej przewidziana jest rekompensata jednorazowa, bo już ciężko by go później było. Jedno, raczej, raczej przewidziana jest e, rekompensata jednorazowa niż, niż procent od, od, od sprzedanych moich zdjęć. Czy później te zdjęcia też dany model dostałby od Ciebie, czy, czy to po prostu Ty miałbyś tylko prawo do tych zdjęć? Jak to wygląda? Model dostanie, czy tam rodzina, czy, czy grupa osób, dostaną te zdjęcia, otrzymają te zdjęcia, z tym, że zastrzegam sobie prawa, zastrzegam sobie prawa do tego, że, że jestem autorem tych zdjęć i... W tym wypadku model nie może ich sprzedawać. Czyli granic żadnych wiekowych nie ma. Mój czteromiesięczny syn też mógłby być fotografowany przez Ciebie. Moja 98-letnia prababcia też e, mogłaby się tam znaleźć. E, ale czy są jeszcze jakieś wymagania wstępne? Czy chciałbyś porozmawiać, e, zobaczyć te osoby, które miałbyś fotografować? Jak, jak miałoby to wyglądać? Raczej, żeby zaoszczędzić ja kupotu i z z jednej strony, z mojej strony z czasu praktycznie, z potencjalnemu modelowi, to chciałbym, żeby ludzie wysyłali zdjęcia na mój e-mail to jest paweł, kreska na dole, underscore gaul, g a u Zdjęcia praktycznie no, zrobione przez nich, to nie muszą być już uh, komercyjne zdjęcia, prawda? Po prostu jakiś... Uh, tylko żebym po prostu zobaczył ja jak osobę, posturę uh, Także też można, można słać uh, na polskiedetroit.com slash forum można się tam zarejestrować i znaleźć, od, odnaleźć mnie podnikiem pod, pod uh, kantul99 uh, i można też słać tam zapytania jeżeli jest jakieś się pojawią. Twoją galerię można znaleźć, widzę tu na wizytówce, adres www.istagfoto.com łamane na kontur 99, tam są wszystkie twoje zdjęcia które są właśnie na iStack, także oczywiście zapraszamy wszystkich do zapoznania się z tą galerią gdyby były jakieś pytania oferty, czy chęć ktoś by wyraził żeby robić mu zdjęcia to właśnie tak jak Paweł powiedział, Paweł podkreślnik, czy jak to się po polsku ten underscore mówi gał Paweł, bardzo dziękuję za Twój czas bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję no, i powoli się już zbliżamy do końca dzisiejszego podcastu. Na sam koniec krótka informacja na temat przedstawienia zatytułowanego Kawiarniane Wspomnienia. Przedstawienie przygotowane przez uczniów polskiej szkoły przy parafii św. Floriana w Hamtremik. To przedstawienie zostało wyreżyserowane przez Tomasza Raczka. Premiera miała miejsce. Wczoraj, nie wczoraj, w piątek wieczorem właśnie w, w parafii świętego Floriana, a dzisiaj ze względu na to, że to przedstawienie zostało przyjęte z wielkim entuzjazmem, po raz kolejny jest wystawiane właśnie w tej parafii. No cóż, niestety ja nie mogłem być z mikrofonem właśnie tam, żeby móc uwiecznić to wydarzenie polonijne, ale jeśli chcecie obejrzeć krótką relację z, tego, z tej imprezy, zapraszam oczywiście do odwiedzenia strony www.telewizjadetroit.com i tam z prawej strony widzicie ikonkę kawiarniane wspomnienia, sztuka Tomasza Raczka, wykonania uczniów Szkoły Świętego Floriana w Hamtremik, kliknijcie, obejrzyjcie naprawdę warto. No dobrze, już, ja już się z Wami żegnam, do następnej niedzieli, obiecuję już w następną niedzielę druga część wywiadu z Andrzejem Miłoszem z telewizji WXYZ, a w następną niedzielę też będę gościł tutaj w Detroit bardzo ciekawego człowieka, ale szczegóły dopiero za tydzień. Trzymajcie się, do następnego razu, na razie, hej!